Tytusa rozdział trzeci. Przypominaj im, aby z wierzchnością i władzą byli ulegli i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli zwadliwi, ale ustępujący, okazujący wszelką łagodność ku wszystkim ludziom, albowiem i my byliśmy niegdyś nierozsądnymi, upornymi, błądzącymi, służąc porządliwością i rozkoszą rozmaitym, żyjąc w złości i zazdrości. Godnymi obrzydzenia i nienawidzący siebie wzajemnie. Ale gdy się okazała dobrotliwość i miłość ku ludziom Boga, Zbawiciela naszego, nie z uczynków sprawiedliwości, które my czyniliśmy, ale według miłosierdzia swego zbawił nas przez kąpiel odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Abyśmy usprawiedliwieni, będąc łaską Jego, stali się dziedzicami według nadziei żywota wiecznego. Wierna to mowa i chcę, abyś to potwierdzał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się przodować w dobrych uczynkach, bo to dobre i pożyteczne ludziom. A głupich rozpraw i rodowodów i kłótni i sporów o zakon unikaj, albowiem są niepożyteczne i próżne. Heretyka po pierwszym i drugim napomnieniu unikaj, wiedząc, iż taki jest przewrotny i grzeszy, będąc własnym sądem osądzony. Gdy poślę do ciebie Artemasa albo Tychikusa, staraj się przyjść do mnie do Nikopolis, bo tam postanowiłem przezimować. Zenasa, uczonego w zakonie i Apollosa, staraj się wyprawić w drogę, żeby im na niczym nie zbywało. A niech się uczą i nasi celować w dobrych uczynkach, tam gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezużyteczni.